Program Polskiego Radia Poniedziałek, 6 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Konflikt na Bliskim Wschodzie można może zostać błyskawicznie zakończony nawet w jedną noc, mówi Donald Trump. Przed misją Artemis, najważniejszy moment, w nocy statek Orion okrąży Księżyc. Człowiek będzie wtedy najdalej od Ziemi w historii. Jedzeniem, które zostały nam po świętach, możemy się podzielić, przypominają organizacje pomocowe. Cały Iran może zostać zniszczony w jedną noc, nawet jutro, mówi Donald Trump. Właśnie wtedy upływa wyznaczone przez amerykańskiego prezydenta ultimatum dla Teheranu. Szef Pentagonu Pete Hexed zapowiedział, że dzisiejszej nocy Amerykanie przeprowadzą największą liczbę ataków na Iran od początku wojny. Według prezydenta Donalda Trumpa konflikt na Bliskim Wschodzie może zostać błyskawicznie zakończony.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 Na specjalnej konferencji w Białym Domu Donald Trump mówił też o poszukiwaniach pilotów strąconego przez irańskie siły. Myśliwca w 15 podkreślił, że było to historyczne przedsięwzięcie, w którym ogromną rolę odegrało CIA. CIA było odpowiedzialne za odnalezienie pilota. To było jak szukanie igły w stogu siana i CIA znakomicie, wręcz niewiarygodnie się tu sprawdziło. Akcja ratunkowa trwała prawie dwie doby. Obu pilotów odnaleziono. W działaniach pomagać miał wywiad Izraela, który na czas operacji wstrzymał się z atakami na obszary, gdzie siły specjalne prowadziły misję.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 saudyjskiej Izraela i Dubaju. Zbliża się kluczowy moment misji Artemis 2. Tej nocy statek Orion z czteroosobową załogą okrąży księżyc. Kulminacyjny moment zacznie się około 20 minut przed pierwszą i potrwa 40 minut. W tym czasie człowiek znajdzie się najdalej od ziemi w historii.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 będą fotografować. Mają plan opracowany przez geologów, bardzo szczegółowy. Muszą wykonać cykl fotografii i obserwacji kraterów, które są po drugiej stronie i mórz, które są po drugiej stronie. Choć załoga misji Artemis II nie wyląduje na Księżycu, to zdaniem eksperta efekty jej pracy będą ważnym krokiem w stronę przyszłej kolonizacji naszego naturalnego satelity. Doktor Tomasz Barciński spodziewa się poprawy chociażby w diagnostyce chorób w przestrzeni kosmicznej. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Zamiast wyrzucać, warto podzielić się z innymi. Nadmiar jedzenia, który zostaje nam po świętach, możemy zostawić w specjalnych lodówkach czy jadłodzielniach, Ważne, żeby było świeże.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 Jakość powietrza jest dobra, tylko w Trójmieście i aglomeracji warszawskiej umiarkowana lub dostateczna. 45% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Udział OZE w mikście energetycznym ma się w nocy wahać od 30 do 50%, a od rana przekraczać 60%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od siatkarskiej plus ligi. Nie znamy trzeciego półfinalisty rozgrywek. Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała u siebie 1-3 z faworytem do Mistrzostwa Polski, a Wartą zawiercie. Pierwszy mecz na wyjeździe sensacyjnie wygrała, a że gra toczy się do dwóch wygranych, potrzebowała do awansu jednego zwycięstwa. I nadal go potrzebuje, ale jednej wygranej potrzebuje także Warta, która decydujące spotkanie rozegra przed własną publicznością. Piłkarskiej PK PKO Ekstraklasie za nami 3 z 4 zaplanowanych na dziś spotkań. Pogoń w Szczecinie uległa 0-2 do legi Warszawa. Obydwa gole dla gości strzelił mocno krytykowany od miesięcy Mileta Rajowicz. Wcześniej Radomiak u siebie po jeden zremisował z motorem Lublin, a Termalika Brukbet w niecie, czy 3-2 do pokonała Piasta Gliwice, odwlekając raczej nieuniknioną degradację. Na zapleczu Ekstraklasy w BetClick pierwszej lidze lider tabeli Wisła Kraków 3 do 2 pokonał Górnika Łęczna. Co ciekawe wszystkie pięć bramek padło w pierwszej połowie. W tenisowych rankingach na szczytach bez zmian u pani prowadzi Aryna Sabalenka przed Jeleną Rybakiną, Goff oraz Igą Świątek. U panów Carlos Alcaraz przed Janikiem Sinerem i Saszą Zwieriewem. Kamil Majchrzak spadł na miejsce 60, Hubert Hurkacz na 74. Sport wróci na naszą antenę jutro po siódmej. W nocy może padać, także deszcz ze śniegiem będzie od 1 do 4 stopni. Jutro dość pogodnie, tylko w północno-wschodniej Polsce zachmurzenie duże, ale też z przejaśnieniami. Termometry pokażą 4 stopnie na północ, nocy 10 w centrum, do 12 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze. No, już, już, biedactwo. Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie. Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie to nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajuszorg.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być. Ogłoszenie społeczne autopromocja. FUCK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 Lub trójki. Audiodokument. Mamy dla Państwa niezwykłą opowieść. Mogłaby zaczynać się takim opisem miejsca, w którym znajdujemy bohaterów reportażu Katarzyny Michalak. Step nie zaczyna się nagle. Najpierw znika droga, potem drzewa, potem cienie. Zostaje tylko przestrzeń, ta milcząca i obojętna. To tam trafiają ludzie wyciągnięci ze swoich domów. Nikt ich o nic nie zapytał. Nikt nie pozwala im wracać. Tyle szkicowania tego pejzażu, bo już za moment w takich okolicznościach reportaż Światło na stepie. Czyli pozornie jedna z wielu opowieści o wywózkach Polaków do sowieckiej Rosji w czasie II wojny światowej. Ale to nie będzie ani zbiorowa historia, ani historia głośna. Raczej wyszeptana ma jedną pojedynczą bohaterkę, panią Henrykę Paśnik. A pani Henryka wystarczająco długo czekała, by tę opowieść komuś przekazać. I w końcu znalazła swojego wnuka. Babcia, która przez całe życie skrywała przeszłość, na prośbę wnuczka zapisała sześć zeszytów. Przekaźnikiem tych wszystkich tajemnic stał się Arkadiusz Paśnik. Ale... No właśnie, nie tylko on, bo tu pojawiła się reporterka Kasia Michalak i radiowo tę historię poprowadziła. I tak dzięki Kasi głos wnuka i babci się zlewa. Współbrzmi, on mówi, gdy ona kończy, a ona zaczyna, gdy on bierze oddech. Jak bardzo przejmujący jest taki sposób prowadzenia tej historii, przekonają się Państwo już za chwilę, a ja niezwykle się cieszę, że w tym świątecznym czasie możemy wsłuchiwać się w reportaż Światło na Stepie. Reportaż Kasi Michalak został zrealizowany przez Piotra Króla w Polskim Radiu Lublin. Posłuchajmy. A tutaj jest y, ziemia. Taki właśnie. I, tak, taki, to jest taki ziemia, ze, taki step, step kazachstański. Napisałem, że jest to ziemia z grobu Grigoria Aganisjana i jego rodziców i data 21 lipca, w tym dniu, kiedy ją stamtąd zabrałem. Widać nawet rośliny, które tam rosną, już po roku uschnięte, ale no jest to dla mnie relikwia i stoi w najważniejszym miejscu w moim domu, w moim regale. Ja mam takich większych urnach, a babcia i mama mają takie mniejsze. Pierwszy taki impuls do zajęcia się tą tematyką poważniej miał miejsce w może 20 lat temu, ja wkraczałem w, w życie kapłańskie, kiedy babcia przy wielkanocnym bądź wigilijnym stole, widząc swoje dzieci, całą rodzinę, wróciła do tamtych wydarzeń. Chciała o nich opowiadać, podzielić się z najbliższymi. Ale to był nie czas i miejsce na to. Ten wir życia, ta gonitwa, ten wyścig szczurów, powodował, że, że, że ta historia jakoś była gdzieś obok. I widziałem taki smutek w babci oczach. Szukała powiernika swojej historii. Ci umarli, wracali i gdzieś byli w babci duszy i babcia nie mogła sobie z tym poradzić. I tak mijał czas i po pewnym takim spotkaniu wracając do domu, przyszła mi taka myśl do głowy, że może ja jestem tą osobą, która powinna głębiej zająć się tą historią. W pewnym momencie, kiedy rozmawialiśmy, zaproponowałem w taki naturalny sposób, mówię babciu, czy mogłabyś to zacząć opisywać w jakiś systematyczny sposób? I proszę sobie wyobrazić, że powstało sześć zeszytów. Babcia odpowiedziała na to wręcz natychmiastowo. Ta, ta babci potrzeba przelała się we mnie, stała się także moją potrzebą. Moi proszę Pani, proszę Pani, mówię Pani, to się nie da opowiedzieć, ale dobrze, że chociaż teraz można opowiedzieć, wie Pani, to i to dobre, że teraz można opowiedzieć. Oj, Wasze Boże. Ta historia zaczyna się tym ciepłem domu, pieczonego chleba, opieki mamy, taty. Ten dom rodzinny, Andrzejówka, Wołyń, lata 30, aż do momentu tego sądnego dnia, jakim był 10 lutego 1940 roku, kiedy Sowieci wtargnęli do domu. To była sobota, 10 lutego, 40 stopni mrozu wtedy, było, był okropny mróz. Ja patrzę przez okno, jadą jakieś sanie do nas, patrzę, Sowieci wysiadają. Na dwoje sań przyjechali, weszli do domu, ojca aresztowali od razu z kuli, Odczytali na środku izby wyrok, który brzmiał mniej więcej tak. Przysiedlamy was w inną obłaść, macie 40 minut na spakowanie się. I w ciągu tych 40 minut babcia pakowała to, co, to, co można było spakować, jedzenie, ubranie. Przebierała dzieci. Co ja mogłam zabrać? Zaczęłam ubierać te dzieci. No to te, tu płacz, tu strach. Mówię, puśćcie chociaż brata, Bolka, niech on coś zabierze do jedzenia. Była siedemnastoletnią dziewczyną, mąkę, która w tym momencie pod opieką miała pięcioromłodszego rodzeństwa, ponieważ jej mama pojechała do Garbowa, aby swoją najstarszą córkę odwiedzić. całe szczęście, że myśmy mieli dużo, dużo pościeli, bo mama moja gęsi hodowała. Więc te dzieci otuliłam w te pierzyny, no bo wiadomo, to poubierało ich się, ale 40-stopniowy mróz, to jest zimno strasznie. I zawieźli nas 12 kilometrów do zwiniać do stacji. I tam, jak myśmy przyjechali, to tam już stał rząd towarowy wagon. Olbrzymi skład ten. I tam nas załadowali, tam był taki ziom, bo to były nieogrzewane, bo to były bydlęce wagony. I zimno było niesamowicie. Tak już dosłownie był na ścianach przecież. No i tam żeśmy, wie pani, już jechali, później ruszyli z nami, a jeszcze przed tym to tak mówimy, gdzie nas będą wieźć, na wschód czy na zachód. Trudno się było zorientować w wagonie, no trudno było, bo to nie wiadomo. I proszę panią, patrzymy, wiozą nas na wschód, no i zaczęliśmy śpiewać, kto się w opiekę, bo tylko to nas ratowało. I tak jechaliśmy cały dzień, więc ani ubikacji, ani nie ma żadnego piecyka, żeby zapalić, no dosłownie, no. Nie wiem, trzeba umierać zdaje się, ale my mówimy, nie, musimy się trzymać. I tak na tych narach rozłożyliśmy pierzyny i poduszki i te dzieci tak leżały w tym wszystkim. I myśmy tak leżeli, bo to były nary tak wąskie, że tam się nie usiadło, tylko na się mogło, Bo to było trzy piętra takie, bo oni chcieli jak najwięcej ludzi wywieźć. No i zaczęli mężczyźni się do drzwi dobijać żeby ktoś przyszedł, żeby nam coś, jakoś ubikację czy coś, coś zrobił, Przyszedł ruski z siekierą, wyrąbał dziurę w podłodze i mówi: to wasza, wasz wychodek, jak to on powiedział. My mówimy, ale zimno, to nam przyniesie taki piecyk, taką kozę, taką kozę i dali trochę bęgla, no to już ci palili, ale z tą dziurą w podłodze to była rozpacz, bo to wstyd, jak to się pójść załatwi, bo dzisiaj to jakoś tak już zupełnie inaczej ta młodzież i to wszystko, a kiedyś, gdzież to dziewczyna młoda czy chłopak pójdą tam, gdzie są dorośli ludzie. No i to strasznie wiało, więc gdzie jaką kurtkę staro miał kto, to zatkaliśmy tą, tą dziurę, żeby... ale przecież to smutnie, niesamowity, przecież wszędzie. Dzieci leżały jak trusie, nie płakały dzieci nie płakały i jeszcze chleb jak był bo to chleb pozwolili zabrać to się dawało po kawałku tym chleba dzieciom i jeszcze... pojawiały się kolejne zeszyty I kiedy je przeglądałem to zobaczyłem że mam niebywałą pamiątkę historyczną którą należy ocalić od zapomnienia. Po pierwszym przejrzeniu pierwszego zeszytu widziałem chaos. Mogę go porównać do rozrzuconych fotografii które trzeba poskładać w jakąś sensowną całość. Babcia miała takie błyski wspomnień. Trzeba też pamiętać, że pisze to z perspektywy 60 lat od tamtych wydarzeń, chociaż one są bardzo żywe w niej. I trzeba było nadać temu jakiś wymiar. I wtedy byłem pod ogromnym wrażeniem lektury Księgi Hioba, któremu jak wiemy, wszystko zostało dane, potem wszystko zostało odebrane po to, aby to otrzymał na nowo, w sposób taki właściwy. Uważam, że, że wtedy naprawdę coś posiadamy, kiedy umiemy to oddać. I, I splotła się ta historia z księgą Hioba. Wręcz babcia staje się tym Hiobem. Ta próba wiary Hioba, którym jest moja babcia, trwała 6 lat. bo ja tylko rozpaczałam, że mamy nie ma, bo mamy nie było z nami. Mój brat najmłodszy miał 6 lat. Tato mi się załamał od pierwszej chwili, wie Pani, od pierwszej chwili. Nie było taty, nie obchodziły go dzieci, nic. I ja te dzieci cały czas przy sobie trzymałam, jak tylko mogłam. I z nami Jechała taka rodzina, Wojtale się nazywali. I ta pani miała dwoje małych dzieci i trzecie, malutkie, które miało pięć dni. I to dziecko dojechało do Kotłasu, tam już do tej ostatniej stacji. I albo się udusiło, albo z głodu umarło, bo to przecież ta pani trzymała go wyniętą w chustkę, to mogło się ją udusić. I to był pierwszy nasz trupek. Co z nim zrobić? bo nas tam już wygruzili do takich baraków, ale też cały czas warta chodziła, nie wolno było wyjść. I przyszedł Sowiet i wydzierał tej matce dziecko. To była rozpacz, i Pani, tego się nie dał powiedzieć. Bo później człowiek się już przyzwyczaje, wie Pani, człowiek jakiś dębowy się robi, czy tak myśli, że tak musi być, nie wiem, nie mam pojęcia. I zabrali to dzieciątko, gdzie go pochowali, nikt o tym nie wie. Nikt nie wie. Zawierzyli nas w takie lasy, gdzie było widać niebo i ziemię i las. Więcej nic się tam nie widziało. I tam były baraki. I do tych baraków. To były takie długie, długie baraki. To nasz było, ja wiem, z 11 rodzin w takim baraku. Dali każdemu siekierę, piłę i drzewa piłować do lasu. A przy drzewie była okropna praca, okropna. I myśmy tylko w Boga wierzyli, że my musimy kiedyś wrócić do Polski, że, to, że ta Polska będzie. I tak na duchu nas podtrzymywali. Mój tato na przykład był wielki patriota. I on nam zawsze mówił, dzieci musimy wrócić do Polski. Chociaż nie dbał o dzieci, bo on załamał się, załamał się od razu. I tak jak żeśmy się zeszli, tośmy tylko mówili o jedzeniu. Co byśmy zjedli, co w domu się gotowało, jak pojedziemy, to będziemy gotować. Oto cały czas było takie. Człowiek był głodny. Proszę Panią, przez sześć lat nie byłam najedzona. Mówiłam, Boże, daj mi się raz do syta chleba najść". wcale mi nie będzie szkoda umierać. Umrę, bo mówię, bo mam pełen żołądek. Ja nie mogłam patrzeć, jak ten, te moi bracia, jak to po 20 deko chleba dostawało, to było na raz. A co reszta cały dzień? Pytam się. To dobrze, jak te jagody były i maliny, to jeszcze dzieci jadły, ale zima przychodziła, nie było co jeść. A myśmy tam dwie zimy byli, bo później przywieźli nas z Sybiru do Kazachstanu. To trwało. Trzy miesiące. I napisałem, że babcia we śnie wciąż pędzi pociągiem bestią. I nie może zasnąć, kiedy w domu kończy się chleb. Kiedyś mi o tym powiedziała, że Arek, ja nie, nie pójdę spać, jak ja nie mam w domu chleba. Ja nie usnę, się boję. Transport, w którym jechała babcia, został skierowany do takiej miejscowości Szu. To już jest niedaleko chińskiej granicy, gdzie by dzisiaj sytuować między tarasem a Aumaaty, taka miejscowość Shu. Ciemna noc, Boże kochany. I tam na stepie w miejscowości Enbek ich porzucono. Wprowadzili nas do takie chałupki, takie ziemlanki takie, takie sklecone z tego. I powiedzieli, tu będziecie żyć, tu będziecie umierać, tu będziecie pracować. Nie wiemy, co robić, ani łóżka, ani stołu, nic, nic. Na środku taki kocioł umorowany i tam palenisko jest pod tym kotem. I to tyle wszystkiego tam jest. I tam żyli przez cztery lata. Przespaliśmy tą noc. Rano przyszedł ten precydaciel, zebrał wszystkich, co tam przyjechaliśmy. No i mówi, że pójdziemy do kołchozu, do roboty, że pójdziemy. Poszliśmy watę zbierać. Wata jest przepiękna jak rośnie, jak różyczki, tak pękają i ona wychodzi. Ale to już było dobre, bośmy tak trochę tej waty, gdzie tam kto mógł to trochę ukradł do domu. I w wacie były ziarenka takie malutkie, z których oni mówili, że olej tłoczyli. To myśmy te ziarenka wybierali i jedli, gryźliśmy tak, żeby cokolwiek zjeść. Przepiękna jest bawełna, jak rośnie. Nic nie było tam, nic ale, ale człowiek się Do tego życia rwał Proszę Panią czy chciał przeżyć Myśmy chcieli przeżyć Chociaż oni nam powiedzieli, że my już nie wrócimy Bo już jak do Kazachstanu Nas zebrali To już nie było ani listów Bo to już Niemiec, wojna była Nic tak, że myśmy nic nie wiedzieli Oni nie wiedzieli tu o nas A myśmy nie widzieli tam o nich Wie Pani I proszę panią, była taka pani pułkownika, żona, Kawecka się nazywała i była tylko z taką córką swoją. Ta córka, już była panienka, była starsza ode mnie i ona jej zmarła tam w tym kołchozie. Więc też mieszkali w takiej kibice jak my i ona, ta matka z tej rozpaczy, wzięła ją jeszcze, ona musiała być niesztywna chyba, wsadziła ją do tego kotła, bo to był taki duży, czarny taki kocioł i zaczęła palić tam pod tym, że ona widocznie jak się ogrzeje, to ożyje. I jak ona poczuła ten swąd tego, tego, tego mięsa, to już nie było mięsa, bo to każdy miał skórę i kości tylko, to ona zaczęła ją jeść z głodu. I ktoś do nas przyszedł, pamiętam, jakiś kazak przyszedł i mówi, że idźcie, zobaczyć, co tam się w tej kawecki dzieje. My przychodzimy, ona nam no nie chciała tam drzwi takie, były, że się pchnęło, to się otworzyło. No i zabraliśmy tą Danusię, pochowaliśmy ją tam na tym. No ale za kilka dni ta mama też umarła. Obydwie zmarły. Jedna i druga leżą razem z moim ojcem pochodzącym. To, co mówię, to, to jest jakby stopniowe otwieranie się mojej babci także na mnie, prawda? Bo, bo ta historia gdzieś była w sercu babci na dnie, i babcia nigdy o tym z nikim nie rozmawiała. I teraz powiem o rzeczach, które spinają wszystko, bardzo takich bolesnych. W roku 1942 byli bardzo nękani, żeby przyjąć obywatelstwo z ZSRR. Babcia mówi, że Sowiet teraz uderzał pięścią w stół, raz na odlew pięścią w twarz, żeby zmusić do podpisania obywatelstwa. Mówi, że jako siedemnastolatce wybito jej wiele zębów. I odmówiła, więc skazano ją na dwa lata więzienia w Siemopałatyńsku, jeszcze jakieś może 200 kilometrów od miejsca pobytu w 1943 roku. Proszę sobie wyobrazić, co musiała czuć opuszczając swoje rodzeństwo, ale musiała zważyć świat, albo podpiszę i zostanę jakby wcielona i już nigdy nie zobaczę ojczyzny, albo jednak nie podpiszę, no i złożę to w ręce Boga, prawda? ten chjop ciągle nam wraca. I jest rok 44, jest marzec, wtedy zostaje zwolniona z tego więzienia. Wraca z wielką radością do kołchozu. I tam dowiaduje się, że tata nie żyje. Mnie zabrano do więzienia, dzieci wzięli do sierocińca, to już tato został bezradny sam. I tak chodził co kilka dni do tych dzieci, do domu dziecka i oni dostawali po 20 deko chleba, to jeszcze odłamywali kawałeczek, żeby jak tato przyjdzie, żeby mu dać, żeby on coś zjadł. I on poszedł do nich, i siostra mi Marychna opowiadała, że mówi: Odprowadziliśmy tatę. Mówi, tak jak zawsze, bo on w drugim kołchodzie w tym bębeku mieszkał. I mówi: Tato stanął i tak się za nami patrzył. Mówi: Myśmy już taki kawał odeszli, bo ich tam troje było. A mówi: A tato stał i patrzył za nami. Mówi, mnie tak mówi, aż coś tknęło. czego ten tato tak patrzy. Ale mówi, że był bardzo słaby i wszedł do tego kołchozu, tam gdzie mieszkał i w takim rowie widocznie albo odpoczywał, albo mu się słabo zrobiło i tam umarł w tym rowie. Tłumaczy jej brat Tadzik, że na drugi dzień o świcie ktoś do nas przybiegł i powiedział, wasz ojciec leży w rowie, nie nieżywy idźcie go pochować. I mówi, no byliśmy dziećmi, nie moglibyśmy, nie daliśmy rady, więc tata był w takiej starej jesionce. Zdjęliśmy z niego tą jesionkę, położyliśmy go na tej jesionce i w tej jesionce wręcz zawlekliśmy go na pobliski cmentarz. Cmentarz to też szumna nazwa, ponieważ to było miejsce, w którym były groby ze zesłańców. Dzieci zaniosły tatę na cmentarz, wykopały tak jak potrafiły w stepie dół położyły tatę, nakryły się jesionką, pomodliły się dzieci tak, jak potrafiły. Babcia słuchała tego i wtedy opowiadała mi, że teraz, wtedy po raz pierwszy zrodził jej się wyrzut sumienia, który męczył ją aż do ubiegłego roku, że gdybym przyjęła to obywatelstwo, to nie zabraliby mnie do więzienia. Opiekowałem się tatą i tata by nie umarł. Ja czuję to poczucie winy. Babci że to jest takie niewytłumaczalne. Potem w roku 45 udaje się babci zdobyć pracę w tym sierocińcu, więc jest blisko swoich dzieci, swojego rodzeństwa. I tam dzieje się rzecz też taka niebywała. Moja babcia jest młodą, piękną kobietą. Poznaje Grigoria Aganisiana, również ze Słańca, z Armenii, z Erewania który dzieli taki sam los. Myślę, że to jest miłość od pierwszego wejrzenia. To była taka, taka jakaś szalona miłość była. Człowiek jest, człowiek jest tylko człowiekiem. I ja nie wierzę w to, jak ktoś mówi albo to, albo tamto. Nieprawda. Przychodzi moment, kiedy człowiek Wariuje po prostu, prawda? Jakieś takie uczucie zdobywa I już skoro nie można tak, to sobie chce to życie ułożyć. Ja już miałam dość tej samotności. I ja po roku chyba wyszłam za niego za mąż. Tam. I moja babcia tam, na zesłaniu, w sercu tego piekła, zachodzi w ciążę. I tym dzieckiem jest moja mama. I... Przychodzi druga data, bardzo bolesna, którą gdzieś ma wy, wy, wyrytą w sercu. Jest to 11 kwietnia 1946 roku. Przez sześć koszmarnych lat trzyma ich przy życiu tęsknota za powrotem do, do kraju, do domu, do Polski. I kiedy przychodzi ten moment, że można wracać, babcia w Wigilię tego dnia czyli 10 kwietnia 1946 roku, biegnie na cmentarz i składa obietnicę swojemu ojcu na, na grobie swojego ojca. Mówi, tato. Tato, ja przyjadę po ciebie, czy wcześniej, czy później ja cię stąd zabierę, żebyś nie leżał w tej obcej ziemi. Ty tak chciałeś wrócić do Polski, zobaczyć jak to będzie, bo mój tato był legionista Piłsudskiego. I on tak chciał wrócić, ja je tato ja cię zabiorę chociaż po śmierci, ale nie mogłam go zabrać. To mnie całe życie gryzło. Ja mówię, Boże, nawet mu nikt świeczki nie zaświeci. Zabiera gar ziemi z grobu, wraca do griszy i... Babcia opowiada o tym, o tej obietnicy, ma rozdarte serce. Nam nie mówili nigdy, że my wrócimy do Polski i to nie wiadomo skąd było tak nagle. Ktoś przyszedł i mówi: słuchajcie, zapisujcie się, tu jest taki pan i wracamy do Polski. Więc ja byłam w siódmym miesiącu ciąży. I ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Czy zostać z nim, a dzieci by odjechały. Wiedziałam, że mama jest gdzieś i odnajdę ją w Polsce. To było okropne dla mnie. To było coś, czego się nie dało opisać. Ale jak ja odjeżdżałam i rozstawałam się z nim, to on powiedział, ja cię odnajdę. Odnajdę cię, nie martw się, bo jego ja nie puścili, bo on też chciał jechać, ale jego ja nie puścili, bo on już miał obywatelstwo rosyjskie, to już go nie puścili. On mnie z wagonu wyciągał, bo ja już siedziałam w tym wagonie, też w takim towarowym i stały krzyczał mnie, nie jedź. I ja nie wiedziałam co zrobić. No tu, tu bracia i siostry, no żali ich, no jak ich samych puścić, jak ich zostawić. Także postanowiłam, że wrócę. Pociąg ruszył, trzeba było odjechać, Ale on mi powiedział, że ja Cię odnajdę. Odnajdę Cię na końcu świata. Zostaje złożona druga, bardzo poważna obietnica. Na ponad 60 lat, dokładnie 64, zostają zawieszone te, te obietnice. I proszę sobie wyobrazić, że moja mama nigdy nie widziała swojego ojca. Nawet y, kiedyś chciałem się pokusić, żeby taka pani artystka namalowała z pamięci, ale jakoś się powstrzymałem, bo, bo jednak y, tak jak na początku byłem bardzo zapalony, tak potem y, wycofałem się, bo jednak to będzie czyjaś ręka i czyjaś wizja kogoś, kto nigdy nie widział, kto tylko z pamięci wie. I, i sobie pomyślałem, że niech tak zostanie, niech, niech nie wiemy, nie musimy wszystkiego wiedzieć. I, I moja mama przez całe życie tęskniła za tym. Może nawet jakoś miała pretensje do Pana Boga. Do... Może, może do babci nie, ale do, do Pana Boga, że nawet zdjęcie się nie zachowało. Tu jest list mojej mamy. Yy, ona tutaj to pisze, bo po latach ja nie przeczytam całego. Bo... Ale takie pierwsze słowa listu mojej mamy. Yy, tato, niewidziany, nieznany, nawet fotografia zginęła w tragicznych okolicznościach. Ale mama zachowała pamięć o tobie, ciągle żywą i bolesną. Proszę sobie wyobrazić no, tęsknotę, żeby dziecko zobaczyło twarz ojca. Tak? Jak we mnie była ta ogromna tęsknota. Zachowało się kilka zdjęć z zesłania. Ludzie przywozili i z tego sierocińca. Tam byli różni mężczyźni. Ja powiększałem te zdjęcia. Mówię, babciu, może to jest mój dziadek. Przypatrz się dobrze. A, Ruś, nie, ja bym go od razu poznała. Ja wiem, że ty potrzebujesz, że... ale to nie jest twój dziadek. Nie? jesteś podobny do Niego. Mówi, popatrz sobie do lustra, jesteś podobny do Niego. To wszystko, jak tak się już zebrało, te obietnice tak nabrzmiały, to wpadłem na taki pomysł, że ja tam pojadę. Po prostu tam pojadę. Skoro zostałem powiernikiem tych obietnic, to, że spróbuję zdjąć z babci, może to pysznie zabrzmi, ale ten ciężar, ten ból, to cierpienie. I w swojej głowie ułożyłem to tak. Pojadę tam, znajdę to miejsce, znajdę ten step. Jako kapłan odprawię tam mszę świętą na tym stepie, wezmę ziemię z tego miejsca i przywiozę ją babci. I jak Arus powiedział, że on pojedzie do Kazachstanu, to ja mówię, szukaj tej rodziny. No i on pojechał. Specjalnie, świadomie, dobrowolnie, i z wielkim pragnieniem wybrałem kolej transsyberyjską. Lipiec zeszłego roku. Mamy wszędzie wszystko wcześniej kupione, bilety Moskwa, Aumaty. Jadę z moim przyjacielem, z księdzem Maćkiem. Sam bym się nie wybrał w taką podróż. Zresztą nawet kolej nam odradzano, jest niebezpiecznie. Też tak było. Raz mało nie byliśmy usunięci z pociągu, wyrzuceni wręcz. Kiedy wsiadamy do pociągu, daję panom, konduktorom, których jest cztery do, przy naszym wagonie, bilet. To jest w szoku. Patrzy, czy wy zdajecie sobie sprawę, że wy będziecie tutaj cztery dni w tym pociągu. No, mówi, że tak, że my tego chcemy. My żyjemy tak szybko tutaj, przynajmniej ja tak żyję. Gonitwa, telefony, rachunki, sprawy, jakieś niedokończone wizyty. No, proszę sobie wyrazić, że, że pociąg nas zamyka w sobie. I, i, I w tym wszystkim jakoś zaczyna tak kołysać, że, że po prostu nie ma zasięgu, nie ma nic. Jest, jest, tylko to, jest tylko ten pociąg i jesteśmy my. I tak się zastanawiałem wtedy, co zostało z tamtego czasu. Może to przeginanie się pociągu w prawo, w lewo, ten dźwięk pociągu. Może ten step, który z dnia na dzień się jakoś odsłaniał, taki nagi się robił, taki szary. I tak się chciałem wczuwać w to zesłanie. Chciałem przeżyć to zesłanie jakoś. I... I trochę śmiesznie wychodziłem z tym, bo leżałem w czystej pościeli z pełnym żołądkiem. Bezpieczny. Poznawaliśmy ludzi różnych. Taka komunia ludzi, bo to jest na przestrzeni kilku metrów. My z Maćkiem na dole, te mamy dolne kuszetki. Po jednej stronie muzułmanka, ma ramadan, nie rusza się z miejsca cały dzień, potem bije pokłony, modli się. Po drugiej stronie pani ta prawosławna czyta sobie książeczkę do nabożeństwa, rozmawiamy, że jedzie do mamy, że, że tęskni, że, że, że ma daleko. Ta bliskość ludzi pokazała mi, jak, jak, że jesteśmy tacy sami, że wszyscy mamy takie same potrzeby, takie same pragnienia, takie same tęsknoty. I dojechaliśmy do Aumaty. Tam u Franciszkanów żeśmy się zatrzymali. Taki ojciec Eliot załatwił nam przewodnika. Był 31 lipca ubiegłego roku 2013. Wjeżdżamy do, do miejscowości Enbeck. Czekałem na to 20 lat. Nic nadzwyczajnego sobie myślę. No jestem tutaj. Nic się nie dzieje. Wszystko jakby jest w zwolnionym tempie się dzieje. Tak. Jest ten napis, Enbek, no, Miejscowość, jak nie wiem. Jak każda inna, tak? Wysiadamy z samochodu. Samochód jest atrakcją tam. Wysiadamy, dzieci biegają. I na drogę wychodzi sędziwy człowiek taki. A może on tam w ogóle stał na tej drodze? Ja go widzę w tym momencie. Ja ruszam do niego, myśląc, starszy człowiek może coś pamięta. Podchodzę do niego i mówię, proszę Pana, tutaj były... Kołchodzy, tutaj żyli ludzie, umierali. Czy pan coś wie, czy pan pamięta? Taki słowotok niemalże, a on mówi: Da, że on mnie pani ma, już on rozumie wszystko, że tak, umierali, tutaj byli. A pytam, gdzie umierali? A on mówi: Tu, takimi spracowanymi rękoma pokazuje na ziemię, tu, gdzie stoisz, tu umierali. A Polacy pokażę ci, gdzie, gdzie Polacy mieszkali. Po prostu, ten, moja mała to pisze w liście, że ten człowiek tam był. I czekał na mnie. Idziemy dobre pięć minut na step. Pokazuje mi zagłębienia w ziemię. Wiele zagłębień. Mówi, tutaj stały lepianki. W 55 roku przyjechały buldożery, maszyny takie, na, na rozkaz władz sowieckich, które kazały wszystko zrównać ziemią. Zniszczyć wszelki ślad po kołchozach, po cmentarzach. Ja mówię, że tutaj mój pradziadek gdzieś leży. I on mówi, ja pokażę, gdzie był cmentarz. No i pokazuje mi takie miejsce wydzielone 100 na 100 metrów. I on do mnie mówi, tu jest twój dziadek. On tu jest, ale tego nie znajdziesz. Ja jestem w sutanie. On mówi, ja wiem, że ty ksiądz katolicki. Ty krzyża nie postawić. Możesz postawić, gdzie chcesz, ale, ale on tu jest gdzieś. No i to jest takie... Nie, nie, nie potrafię tego ubrać w słowa, ale to jest tak bolesne, że Przebyłem taką drogę. Jestem taki wściekły, że On tutaj jest i że ja nie mogę, nie mogę znaleźć dokładnego miejsca. I ze wszystkich skrawków tego miejsca zbieram ziemię. I pakuję ją do, do przygotowanej takiej wcześniej urny. I wtedy dzieje się rzecz nadzwyczajna według mnie. Nawet nie wiem, dlaczego to powiedziałem, ale mówię tak do tego człowieka. Mówię, wie Pan, mam jeszcze jedno pytanie do Pana, że tutaj także żył mój dziadek, Grigori Aganisjan. Da, w moją kumie żyją Aganisjanie. Ja mówię, że Pana, błagam Pana, jedźmy do tych Aganisjanów, bo może to są ci sami Aganisjanie. I on mówi, on tak mówi od niechcenia, że tam jest Żora. No i ja, mnie przeszyło, bo moja babcia mi opowiadała, że mój dziadek miał brata, który nazywał się Żorka. I myślę, że to, to jest niemożliwe, żeby oni po tylu latach jeszcze tutaj byli, że może myśleliśmy, że wrócili do Erewania, że nie mogli. Jedziemy na, na to miejsce, zajeżdżamy na podwórko. On woła, z za domu wychodzi może 40-letnia Ormianka, takie kruczo-czarne włosy. I coś do niej mówi, takie zamieszanie, psy wybiegły, ktoś jeszcze z domu wychodzi, ludzie wychodzą. Tu nagle czterech mężczyzn wchodzi na posesję. I i ja do tej kobiety mówię tak, czy tu jest Grigori Aganisjan? Ona da. Ja pytam się, czy żyje? Ona mówi, nie, umarł. I w tym czasie wychodzi na podwórko jej mama, Agnesa. Później się dowiaduje, jak się nazywają. To jest Agnesa, a to jest ta Knarik, córka Agnesy. I podchodzimy, powtarzamy jej to jest cały czas zamieszanie, ta pani ucisza te psy. no Jest bardzo trudno cokolwiek powiedzieć. Ta kobieta jest sędziwa, około 80 lat ma. Ja jej tłumaczę, że mój dziadek nazywał się Grigori Aganisjan. Czy tutaj żyły Ona mówi, da, żył, że ja jestem żoną Żory, brata Griszy. I ona od razu mnie pyta, czy jest rebionek, bo mama Wartanusz mówiła, że żona Griszy pojechała w ciąży do Polski. Ja mówię, że jest dziecko, to moja mama. I ona mówi tak pięknym rosyjskim językiem, mniej więcej takie słowa, że dzisiaj wielka radość od Boga, że Bóg dzisiaj nam pobłogosławił, że myśmy się odnaleźli, że nasze dziecko przyjechało do nas. Wkłada nam tak ręce na głowę, taki mają zwyczaj, i zaprasza oczywiście do domu, wchodzimy do domu. Ja pytam, czy, czy jest zdjęcie Griszy, bo my nie mamy zdjęcia. A ona mówi, że są zdjęcia, one na ciebie czekały. Ja pytam się, czy będę mógł wziąć dla mamy jedno zdjęcie. A ona mówi, to jest twoje, to jest twoja własność, ty to zabierz dla siebie. Oglądamy tę fotografię. Proszę sobie wyobrazić, że na jednej fotografii ja widzę po raz pierwszy mojego dziadka na własne oczy. To, no trudno jakiś komentarz do tego dać. I na odwrocie jednej fotografii przypominam obietnicę, którą złożył Grisza. Na jednej z fotografii odwracam, ale jest bardzo łamanym językiem rosyjskim to napisane. Fotografia jest tak zniszczona, że, że trudno jest odczytać. Ale podaję tą fotografię Agnesie i ona czyta na pamiątkę kochanej żonie Heni od męża Grigoria. Pamiętaj i nie zapomnij mnie. Jeszcze jedno słowo jest nieczytelne. Nikt nie może go rozszyfrować, ale może tak ma być. Pamięć z mojunkumu. I proszę zwrócić uwagę na datę. 10 marca 1949 roku, czyli trzy lata po rozstaniu. Nie? Może tak sobie później myślałem, że pisał tą kartkę, kiedy szedł na wojnę, bo go jeszcze skierowano na wojnę. I, I teraz dowiaduje się historię Griszy, że poszedł na wojnę. Na wojnie został ciężko ranny, leżał na mrozie. Przywieźli go do domu w tak wycieńczonym stanie i tak odmrożonego, że wiosną, dokładnie w maju, nie wiadomo którego, 52 roku zmarł. Czyli wtedy, kiedy moja mama miała 6 lat. I wtedy tak pomyślałem, że spełniła się obietnica, że on odnalazł babcie. Ale jak on przywiózł te zdjęcia, myśmy o tu, Halinka przyszła i tu siedzieliśmy, Halinka wzięła zdjęcia i, ja, i nic, żeśmy do siebie nie mówiły. Nic. Przez chwilę pozamykało nas. To ona patrzyła tylko nie znając, go wiedziała, że to ojciec, a ja patrzyłam, bo ja z nim byłam. Dopiero teraz się uspokoiła, jak Arek to wszystko przywiózł. To taka spokojna się zrobiła nieba. Aj, proszę. Pokażę Pani zdjęcie, dobrze? I moja babcia poprosiła ją Nie wiem, czy dam radę to zrobić Ale spróbuję Poprosiłem babcię, żeby odpisała na tą fotografię Na, na ten list, no, że na listy się odpisuje mówię babciu odpisz i po powrocie, tu jest data 1 sierpnia czy nie na drugi dzień ubiegłego roku babcia odpisuje na tą fotografię i pisze tak kochany, dziękuję Ci za zdjęcie i za te kilka słów które na odwrocie swej fotografii napisałeś dotarły do mnie dopiero wczoraj po 64 latach czekałam warto było czekać przywiózł mi je mój i Twój wnuk bardzo mi żal, że tak młodo musiałeś żegnać musiałeś, się musiałeś tak ze światem. Młodo żegnać się z tym światem. Nasza córka Halina urodziła dwóch synów. Dużo mam ci do opisania, tak dużo. Spotkamy się niedługo. Przyjdę do Ciebie i wszystko Ci opowiem. Cieszę się, że Oganisjanie tak serdecznie przyjęli mego wnuka. Raduje moje serce że odwiedził twój grup i twoich rodziców, że modlił się nad mogiłą. A i w domu u nich odprawił msze święto o pokój waszych wszystkich dusz. Spotkał się z Agnesą, Karnikiem i Gorianem. Kochany, do zobaczenia już w wieczności, Henia. Trema, pani Henryka. No trochę jest, trochę jest. Strasznie dużo ludzi. A wie Pani dlaczego? Bo jest dużo znajomych. Spokojnie babciu, wszystko dobrze. Nic się nie mówi. Przerosło nas to trochę, jeżeli chodzi o frekwencję ludzi. Spokojnie. Ja tu jestem babciu. I pani Henryka Paśnik z domu Świderska, bohaterka i współautorka książki. Ksiądz Arkadiusz Paśnik, wnuk Pani Henryki i autorka. I to tak zostaje. Jakbym mógł jeszcze na chwilę książkę, to takim ostatnim akordem. Jest to. Y... Tego miał nie być w książce, tego ostatniego zdania, ale ono się znalazło. Zespala to wszystko może. Jest wieczór 22 lutego bieżącego roku, wigilia 70. rocznicy śmierci mojego pradziadka Andrzeja Świderskiego. Z przeszklonej witryny regału wydobywam jego fotografie i ziemię ze stepu. Przypominam sobie, jak zbierałem ją na drodze między Mojunkumem a Enbekiem. Uparcie szukając mogiły pradziadka. Przychodzi myśl, aby zadzwonić do Kazachstanu, do Agnesy, Knarik i Garosza. W słuchawce ciepły głos Knarik. Rozmawiamy serdecznie. Świat wydaje się taki mały. Jakie to proste. Dotykam ekranu telefonu i jestem tam w miejscu, dokąd wieziono babcie w nieludzkich warunkach przez trzy miesiące. Proszę Knarik, aby jutro, skoro świt poszła na step i zapaliła za mnie znicz. Knarik mówi, że rozumie. Składa mi obietnicę, że pójdzie, że zaniesie na step światło. Klub Trójki. Audio document. To był reportaż Katarzyny Michalak z Radia Lublin, a ja się cieszę podwójnie, bo w ten świąteczny wieczór mogę Państwu przedłużyć tę przejmującą opowieść o spotkanie z tymi, którzy no właśnie nam tę historię przybliżyli. W studiu Radia Lublin jest Katarzyna Michalak i ksiądz Arkadiusz Paśnik. Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór Aniu, dobry wieczór Państwu. Serdecznie wszystkich witam pośredniczka i pośrednik tej historii. Usłyszeliśmy to misterium miłości. Wyciągnaliście państwo oboje te najintymniejsze i najboleśniejsze opowieści na światło dzienne. I mam wrażenie, że również oboje z taką wielką wrażliwością razem wsłuchiwaliście się w te dramatyczne szczegóły opowiadane przez babcie. Ułóżmy to w jakąś kolejność. Najpierw ksiądz, potem Kasia. Wyobrażam sobie, że babcia tutaj też jest z nami i że jeszcze ten jeden mikrofon, który jest może pusty, ale jest obecna tutaj. A ja myślę, że jestem... ja mam jeszcze jeden mikrofon. Ja mam mikrofon dla dziadka. <śmiech> Trzeba by było wiele tych mikrofonów, ponieważ tych Sybiraków jest tak wielu i którzy przemówili ustami mojej babci i z czego jestem bardzo dumny, ponieważ ta opowieść, ta Haggada, która, która trwa, która uobecnia tamte wydarzenia i uobecnia w sposób szlachetny, pokazujący człowieka. Jest takim spoiwem i taką materią wręcz pokarmem, który prowadzi w stronę pokoju. I to jest dla mnie po tych latach łaska i nagroda. Tyle, że ten pokój przez jakiś czas był, a teraz jednak się skończył i no właśnie tutaj tak. moje takie bardzo ważne pytanie. Czy ta Wielka zdolność ludzkiego zapominania nie niesie ze sobą takiego niebezpieczeństwa, że właśnie dochodzi do takiej powtórki, że to zło się odradza, bo wiemy co dzieje się i na świecie i za naszą wschodnią granicą. Człowiek jest taką istotą, że no, żyją w nim Ci dwaj aniołowie, czy te dwa wilki jasny i ciemny, którego lepiej karmimy, ten zwycięża. Ale ta opowieść mimo wszystko pozostaje jakimś wyzwaniem, jakąś szczególną lekcją budowania pokoju mimo wszystko. Babcia bardzo mnie zainspirowała, kiedy powiedziała takie słowa, że dziecko wojny nie kończą się nigdy, one mogą się skończyć militarnie. Można odzyskać tą swobodę, ale gdzieś rana w duszy pozostaje na zawsze. Taka scenka tuż przed śmiercią babci. Właśnie hmm. musimy to powiedzieć, że babci już z nami nie ma. To jest archiwalny reportaż sprzed 12 tak. lat. Pewnego dnia, kiedy tam opiekowaliśmy się nią, miałem tę łaskę, że babcia odchodziła właśnie w moim domu. U mnie to światło na stepie w jakiś sposób gasło, ale zapalało się w niebie. <śmiech> Mówi mi, czy idą już. Ja mówię, ale kto idzie? Myślałem, że babcia, no jakoś już y, umysł może tak nie działa sprawnie, a babcia mówi, czy Rosjanie idą? Ja mówię, babcia, nikt nie idzie. I mówi, ale y, nie oszukujcie mnie, jakby szli, to wy uciekajcie, a mnie zostawcie, bo nie dacie rady pójść ze mną. I że ta trauma nie opuściła jej nawet do ostatniego oddechu. To Ale są... zostaje ksiądz arek. <głos> i ta opowieść zostaje ksiądz arek i ta opowieść i ta miłość, bo to jest misterium miłości i gdyby nie ta miłość, gdyby nie dojrzała ta miłość, bo to też jest bardzo ciekawe w jakim momencie życia księdza Arka dochodzi do tej podróży na step. Gdyby ta miłość nie dojrzała, nie byłoby tej opowieści, tego dobra, tego nieustannego zapalania światła, bo ta historia najpierw była spisana 12 lat temu, ciągle żyje. Ale właśnie to wszystko bierze się z miłości. Z miłości, ale też wspólnoty, bo ta wspólnota jest tutaj na każdym poziomie. To znaczy i waszego zrozumienia, ciebie autorki reportażu, która słucha, wsłuchuje się w sposób niezwykle wrażliwy. No i powiem to jeszcze raz, tak to poukładała, że wybrzmiało to w naszych uszach, sercach, myślach i umysłach znacznie mocniej niż każda inna opowieść, nawet ta najlepsza radiowa, o wywózkach Polaków na wschód. I to wasze spotkanie też było bardzo ważne. Bywają takie reportaże, w których naprawdę jestem wyłącznie przekaźnikiem. I jest to wielkie szczęście moje, opowiadaczki, że trafiam na takich bohaterów. Ja dzisiaj przypominam sobie i widzę księdza Arka 12 lat temu. Widzę go siedzącego w fotelu. Pamiętam, jaki miał na sobie... Polar. Pamiętam jego twarz i zamknięte oczy, kiedy opowiada mi o tym wszystkim. My teraz siedzimy w studio naprzeciwko siebie i też mamy zamknięte oczy. To jest niesamowite. Te zamknięte oczy świadczą o tym, że my patrzymy do środka może to patetycznie zabrzmi, spoglądamy do wnętrza człowieka, do jego duszy. I tak się kilka razy w życiu udało, żeby spojrzeć tak bardzo głęboko. A to, że reportaż rodzi się z sytuacji spotkania i z takiego pogłębionego spotkania, to już powiedział Ryszard Kapuściński. I te spotkania z bohaterami to jest chyba sól naszej pracy. Chciałam zapytać, czy ksiądz ma dalej kontakt ze swoją rodziną na wschodzie? Jak to jest? Relacja pozostały. Niestety Agnesy, która pamiętała babcie, już też nie ma z nami. Zdążyłem ze wszystkim. To jest taki pokój duszy, jak człowiek zdąży z tym, co najważniejsze w swoim życiu. Pragnę jeszcze dać taki, nie wiem, czy to wybrzmiało, czy usłyszeliśmy to w reportażu, to co jest poza dźwiękiem i poza słowami. Mianowicie to, że Pani Kasi udało się stworzyć tę przestrzeń między wnukiem a babcią i czujemy obecność bez słów tego środkowego pokolenia. jest Tak, tam są takie nawet słowa, prawda? Że w tym momencie córka moja no, znalazła spokój, kiedy zobaczyła to zdjęcie. Zdjęcie, które przecież ksiądz przywozi z dalekiego wschodu. Ale nie tylko spokój, bo powiem to teraz już wprost, że moja mama przez lata ukrywała przed swoją mamą, ale była przekonana, że jest dzieckiem pochodzącym z gwałtu, że ktoś babcie skrzywdził tam na zesłaniu i że mama opowiedziała córce piękną historię, żeby córka pięknie sobie tam żyła i dopiero uwierzyła przez to, kiedy ja przywiozłem zdjęcia i dziadków, pradziadków i pamiątki po Griszy, to moja mama... Nie można odzyskać wartości, ale jakby poczuła tę pełną wartość, że, że to nie była bajka, że, że babcia jej nie opowiedziała historii, którą ona chciała usłyszeć, tylko powiedziała jej prawdę. Kasiu, to nie jedyny twój reportaż, który opowiada o wielkiej historii, o historii bardzo dramatycznej. Kiedy sobie tak układasz te wszystkie swoje historie, to jak szukasz tego światła i na stepie? Bo tego światła nam bardzo brakuje. Ja myślę, że to jest taka organiczna moja potrzeba, że zawsze go szukałam. Też mam za sobą trudne doświadczenia z dzieciństwa. Wiem, co to jest cierpienie, wiem, co to jest deficyt, jakieś pragnienie miłości. Więc chyba zawsze i od zawsze, nawet nie będąc jeszcze świadomą tego, szukałam tego światła i tej miłości w drugim człowieku. I wydaje mi się, że ono jest w każdym człowieku właśnie, tylko naprawdę w każdej, w każdej rozmowie... Jest to światło. W każdej rozmowie z bohaterem. Nawet z człowiekiem pozornie złym. Człowiekiem z jakąś ciemną, kryminalną przeszłością. Wydaje mi się, że, że to światło zobaczyłam. Tak. Bardzo za to dziękuję. Nie wiem, człowiek jest taką tajemnicą. Ja oczywiście urzekł mnie Pan Jezus i jego postawa wobec wszystkich ludzi. Nie chcę się tu rozgadywać, ale jako małe dziecko poczułem to po raz pierwszy, kiedy widziałem, że w różnych rzeczach różni ludzie upatrują to światło, które czasami to światło, jeżeli jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Pamiętam, jako mały chłopiec zawsze poruszało mnie i urzekała mnie bezradność starości. Jakoś mnie onieśmielała i, i zawstydzała i wzbudzała we mnie jakieś pytanie, co ty możesz zrobić, żeby ulżyć człowiekowi w Cierpieniu. Nie rozumiałem tego jako dziecko, ale jako starszy człowiek to pojąłem i pamiętam taki przełom w swoim życiu, że kiedy rodzice nam tam rzucali pieniądze na lody, ja wziąłem te pieniądze i z kolegami pobiegłem, żeby kupić sobie lody, ale udałem, że jednak później pójdę po te lody. Oni sobie kupili, poszli, a ja później pokryjomu poszedłem, kupiłem i zaniosłem pani. I po raz pierwszy w życiu wtedy poczułem smak życia, kiedy daje się komuś nadzieje, radość. Jak ta pani jadła te lody, nie była niewidoma staruszka by...